A 20: tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, polski żołnierz ranny w Libanie, wybuchła mina pułapka. Niższe ceny paliwa na stacjach benzynowych od wtorku. Dziś niedziela palmowa w aktualnościach o tym jak wyglądała w Sandomierzu.

Mina Pułapka zaskoczyła polskich żołnierzy w Libanie podczas patrolu. Wybuchła w pobliżu jednego z wojskowych pojazdów. W wyniku eksplozji jeden z żołnierzy został ranny. Poszkodowany to podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomoc medyczna.

Powiadomił y, najbliższych o tym incydencie. Dowództwo przekazało również, że wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

Pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliwa niżej, wszedł w życie na stacjach benzynowych. Mamy zobaczyć te niższe ceny we wtorek. Te działania rządu nie zakończyły jednak politycznego sporu wokół obniżki cen paliw. Opozycja uważa, że obniżka cen paliw jest spóźniona. Portfele Polaków wydrenowano już na 2 miliardy złotych. Prawie miesiąc opóźnienia, zabieg taki typowo przedświąteczny, że Polacy za bardzo nie krytykowali rządu. Mówią zgodnie Janusz Cieszyński z PiSu i Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Senator Koalicji

Radio. Spotkania z Polonią amerykańską to główny punkt dzisiejszego drugiego dnia prezydenckiej wizyty w Dallas w Teksasie. Wczoraj Karol Nawrocki wziął udział w konferencji konserwatystów SIPAC. Podczas wystąpienia mówił o polskiej historii, o przyszłości, relacjach polsko-amerykańskich i polityce wobec Rosji. Odwiedził też fabrykę Lockheed Martin, która produkuje samoloty F-35, które będą służyć w polskich siłach powietrznych. Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

Są gotowe, są tutaj w Teksasie już ostatnie powiedziałbym szlify, ostatnie pociągnięcie pędzlem, przysłowiowo farby i samoloty F-35 będą gotowe, wylądują w łasku, mamy nadzieję w czerwcu. Dziś prezydent spotka się z amerykańską Polonią i wręczy odznaczenia państwowe. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia zamieszkujący ten region USA to ponad 200 tysięcy osób. Powrót prezydenta do Polski zaplanowany jest na jutro.

Prezydent Finlandii zapewnia, że jego kraj jest bezpieczny i nie ma zagrożenia militarnego. Na wschodzie Finlandii spadły dzisiaj dwa drony. Potwierdzono, że jeden z nich pochodził z Ukrainy. Ministerstwo Obrony zapewnia, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i prowadzone jest śledztwo w sprawie incydentu. To są aktualności jedynki.

A w nich Warszawa zakończyło się dogeszanie pożaru hali z makulaturą na Targówku. W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Oceną konstrukcji zajmie się teraz inspektor nadzoru budowlanego. Jeszcze w aktualnościach Sandomierz, gdzie dziś w Niedzielę Palmową mieszkańcy i turyści przeszli przez starówkę z palmami wielkanocnymi. Wiele z nich było wykonanych własnoręcznie.

Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Skrzątki w gminie Majdan Królewski przyjechali do Sandomierza z wielkanocną palmą, która miała wysokość około 7 metrów. Łucja i Patryk powiedzieli mi, że dla nich tradycja jest bardzo ważna. Jest zrobiona z naturalnych traw i nie ma bibił. Tuje, hortensje, owiec, różne zioła. To jest nasza tradycja już robienie właśnie palmy na niedzielę palmową. Wszyscy robiliśmy palmy. Zajęło nam to nie wiem, około 5 godzin, ale bardzo nam się podoba.

Ciężko, no. Nieśliśmy we Wśród uczestników uroczystości było dużo rodzin z dziećmi. Grażyna Langier-Magdziak powiedziała, że uroczystości religijne w Sandomierzu są jej szczególnie bliskie. Niesamowite przeżycie duchowe. Przyprowadziłam moje wnuczki, żeby były razem ze mną. Prawnuczki. Z Sandomierza Grażyna Szląsak-Wójcik. Polskie Radiokielce.

To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w nocy w pasie od Dolnego Śląska przez Centralną i Zachodnią Polskę po Warmię, Mazury i Podlasie. Możliwe spadki temperatury miejscami do minus dwóch stopni, a przy gruncie do minus pięciu. Na południowym wschodzie kraju i na krańcach północno-zachodnich deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr na zachodzie porywisty.

I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżowy z nad Europy Zachodniej i Południowego Bałtyku utrzymuje się. Zatoka niżowa z nad Morza Północnego przemieszcza się na wschód.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 4 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, później deszcz.

Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 3 stopni. Widzialność dobra do bardzo słabej, miejsca mi mgła. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 2, później 3, widzialność dobra do umiarkowanej, później deszcz.

Wyprzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na kierunki południowe 3 do 5, wzrastający na 4 do 6. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do bardzo słabej. Początkowo miejscami mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni do południowego 3 do 5. Stan morza 2. Widzialność

Dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do południowego skręcający na zachodni 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 6, na zachodzie porywy 7, słabnący na 3 do 5 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody.

Jedynka Polskie Radio reklama.

Po prostu więcej czasu na to, żeby móc się skupić na tym, co robię. Więcej chłonąć, czytać, rozglądać się. Także mam takie poczucie, że tak naprawdę chyba dopiero się rozkręcam. Wywiad Żyta. Dziś po 21.00 w Jedynce. Serdecznie zapraszam Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Już prawie 10 minut po 20. Przy muzyce o sporcie. Po przerwie witam ponownie. Przed mikrofonem wciąż Rafał Bała. W drugiej godzinie naszej audycji będzie dużo o piłce nożnej. Przypomnę, we wtorek kluczowy dla polskiej drużyny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Jeśli wygramy, finał baraży, Awansujemy na mundial, ale na drodze biało-czerwonych Szwedzi i to w Szwecji.

Rywal doskonale znany. To cóż, że ze Szwecji, chciałoby się powiedzieć, a jednak nie jest nam wszystko jedno. Za chwilę porozmawiam o tym z Tomaszem Kowalczykiem.

sweet music, and dance with me, cause there is beauty in the world, so much beauty in the world, always beauty in the world, so much beauty in the world, so shake your booty boys and girls, for the beauty in the world, pick your diamond, pick your pearl, there is beauty in the world.

już ostatnia prosta, czyli właściwie można powiedzieć chyba najważniejszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w tym sezonie, no bo przecież walka jest o Mundial. Wydawało się, że gdzieś te eliminacje, jesteśmy w stanie nawet awansować, no ale wiadomo jak one się potoczyły. Jesteśmy w barażach i znowu duża presja i znowu sporo oczekiwania, bo gdybyśmy wypadli z Mistrzostw Świata przy takim układzie, gdzie gra tam tyle drużyn, no to rzeczywiście oznaczałoby chyba

Nie lekki, ale spory przestój i wyrwę, jeśli chodzi o piłkarską reprezentację Polski. Ale ciągle jesteśmy w grze za nami mecz z Albańczykami, którego sprawozdawcą Radiowej jedynce razem z Tadeuszem Usiołem był Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku. Dobry wieczór. Wrócimy do tego meczu. Powiemy, co nas może czekać w spotkaniu ze Szwedami, ale generalnie no, zadanie wykonane może powiedzieć ten Jan Urban, bo no, powiedzmy, że on jeszcze jako trener reprezentacji Polski nie przegrał. Tak.

Pięć zwycięstw, dwa remisy. Nieważne w jakim stylu, w jaki sposób, ważne żeby wygrać taki mecz jak z Albanią i bardzo dokładnie wzięli sobie chyba do serca piłkarze naszej reprezentacji, bo sporo tych błędów w obronie, sporo niedokładności.

Możemy do stylu mieć trochę też zastrzeżeń, natomiast meczu udało się wygrać, na plus, że wyszliśmy ofensywnie i odważnie, i spróbował takiego grania Jan Urban. Okazało się, że to trochę ryzykowne.

I właśnie w meczu ze Szwecją trudno spodziewać się tak ofensywnego y, wariantu. Na minus y, no, chyba trochę jednak przestrzelona decyzja z wystawieniem Filipa Ruzgi w tak ważnym meczu, na tak ważnej pozycji, y, gdzie po pierwszych 45 minutach zszedł, a w jego miejsce pojawił się Oskar Pietuszewski.

No Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Rzeczywiście, tak jak mówiłeś Rafał, najważniejszy mecz roku, sezonu, może dwóch ostatnich lat. Jeżeli nie będziemy na Mistrzostwach Świata, to jest ogromna strata dla całej polskiej piłki. Jeżeli wchodzimy, to

wszystko się nakręca, chętniej ogląda się mecze ekstraklasy. Kibice, pieniądze, sponsorzy, ale też i pewność siebie piłkarzy, prawda, no którzy no, trzeba powiedzieć, to są klasowi zawodnicy, bo w czołowych klubach Europy. Nawet taki Oskar Pietuszewski, który ma dopiero 17 lat, tutaj wyszedł w drugiej połowie meczu z Albańczykami, no i jest już podstawowym zawodnikiem FC Porto, tam strzela gole. Widać, że te kariery się nakręcają, ale do tego są potrzebne poważne międzynarodowe turnieje reprezentacyjne,

bo mieliśmy... Doświadczenie, wie... Wie... doświadczenie, prawda? Dokładnie. Tam, gdzie jest to doświadczenie i tam, gdzie też, też no, zaczynają się albo, albo no, rozwijają te wielkie, wielkie kariery. Tomku, jeszcze wracając do tego meczu, z czego wynikało to ta nieskuteczność momentami Polaków? Bo tak jak mówisz, gdzieś tam narzucili swój styl gry, ale nie było tego wykończenia w polu karnym. No, takim symbolem chyba tego meczu. Oczywiście cieszymy się, bo symbolem to były te dwie bramki, czyli Roberta Lewandowskiego i przede wszystkim wspaniały gol Piotra Zielińskiego, ale

dla mnie y, tej nieskuteczności to był ten taki wślizg z drugiego metra właściwie po podaniu Roberta Lewandowskiego Metiego Kasza, który no właściwie minął się z piłką o, o 10 centymetrów, czyli próbowali. Mieli tę piłkę można powiedzieć na nodze już prawie na linii bramkowej, ale nie było tej skuteczności, a tego na to nie będzie sobie można pozwolić w meczu ze Szwecją. Tak, to była trochę za mocna piłka, a wcześniej w polu karnym mieliśmy trochę niedokładne podanie,

Trochę nie tak zagraną piłkę. Trochę, ale i to za trochę. każdym razem trochę, trochę brakowało. Z dokładności, z dokładności, z niedokładności, raczej trzeba by było powiedzieć, yy, wynikają

te sytuacje, że nie do końca zamieniamy je na gole i to trzeba znacznie poprawić. A te niedokładności, no to wyszkolenie techniczne się kłania, że ta piłka nie chodzi od nogi do nogi, że też no, nie jest tak w tempo przyjmowana i oddawana jak to robi na przykład reprezentacja Hiszpanii, reprezentacja Francji i tu zdecydowanie odstajemy. Albo David Beckham, który potrafił już Beckham. 50 metrów dosłownie na centymetr zajmować.

No, on akurat zapewnił też reprezentację Anglii. Kiedyś e, awans na Mistrzostwa Świata. Ważnym golem w ostatniej minucie z Grecją. Cała Anglia oszalała. Słynny komentator e, angielski John Motson wtedy mówił swoje słynne jest e, tak, jak, tak jak to po tych e, golach m, komentował. Marzymy też, że, żebyśmy mogli krzyknąć jest w Szwecji, ale czy tak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy. O Szwedach za kilka minut będziesz mówił, natomiast jeszcze chciałem Ci na koniec

zapytać, jak może wyglądać reprezentacja Polski na ten mecz, bo wiemy, że zmiany prawdopodobnie zajdą. Zajdą. Będziemy musieli zagrać bardziej defensywnie i ja spodziewam się Jakuba Modera jednak w pierwszej jedenastce. E, pokazał, że potrafi dać jakość i gra coraz więcej w Feyenoordzie. Już ta kontuzja pleców tak bardzo mu nie doskwiera. E, zaleczył ją przede wszystkim. Trafiono z odpowiednią diagnozą. Wrócił na boisko. Od początku roku

Gra zdecydowanie więcej, złapał ten rytm i myślę, że będzie, będzie potrzebny. Co to oznacza? No, że prawdopodobnie tutaj Filip Ruzga straci miejsce w tym podstawowym składzie i spodziewam się Modera z Zielińskim właśnie w środku boiska, Kamińskiego z Szymańskim.

Bardziej przesuniętym do przodu. No i oczywiście z Robertem Lewandowskim na no bokach no Mati Kasz też, też spodziewam się, chociaż naprawdę nie był to dobry mecz na stadionie narodowym Matiego Kasza. Michał Skuraś yy, szarpał w ofensywie. Trochę brakowało sił do wracania w obronie.

No, no, a ta obrona też się raczej nie zmieni i, i tutaj zobaczymy taką samą linię obrony i Kamila Grabarek, który ładnie nam się wprowadził do, do bramki reprezentacyjnej. Uratował też reprezentację Polski w tym spotkaniu, to trzeba powiedzieć. Tomasz Kowalczyk, dziękuję Ci Tomku i co, wypada mi życzyć Ci dobrej, spokojnej podróży do Szwecji. Tak jest i oby spokojnie było już po samym meczu i żeby te nastroje naszych kibiców

były wyśmienite. Tego sobie życzymy i nastroje naszych piłkarzy, trenera Jana Urbana również. Przypomnijmy mecz we wtorek o 20.45. Wcześniej po 20.00 zaczniemy piłkarskie studio. Tam będziemy mówić o Polakach głównie, ale także o Szwedach. Będzie też y, zapytanie do kibiców y, przed tym ostatnim meczem. No ale już za kilka minut Tomasz Kowalczyk opowie nam więcej o reprezentacji Szwecji. Dziękuję Ci, Tunku. Dziękuję.

Ty swoje masz, ja swoje mam Małe duże problemy, problemy Moja mama mówi weź już synku za dużo Nie myśl, nie myśl Przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy

Umiemy i mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy. Wybacz, że jestem nie swój, to powiesz, że nie twój, a jest wręcz odwrotnie, to nie ulotne, to już zostało jak Nike Cortez. Wybacz, że jestem nie swój, to powiesz, że nie twój, a jest wręcz odwrotnie, to nie ulotne, to już zostało jak Nike Cortez. A ty myślisz?

Widzę, że gminisz, czy na pewno nasz plan się ziści Niektórzy lubią wtykać nos tam, gdzie nie powinni W sumie smutne, że ludzi już nie grabią liści I ja wiem, że ty w mieście nie chcesz żyć, że ty nie jesteś z tych, co lubią na stronie pierwszy być

Wolisz leśny styl, wolisz ze mną weź na strych Szukać starych zdjęć i płyt Dychać z ogniska dym i wycisnąć pryszcz Żyć sztuką tych poprzednich żyć I ja się kocham w tym, i ja się kocham w tym Wybacz, że jestem nie swój, ty powiesz, że nie twój, a jest wręcz odwrotnie To nieulotne, to już zostało jak Nike Cortez Wybacz, że jestem nie swój, ty powiesz, że nie twój, a jest wręcz odwrotnie

to nie ulotne, to już zostało jak najgordę A ty myślisz, w sumie smutne, że ludzie już nie grabią liści

Wypatrz, że jestem nie swój, to powieszenie twój, a jest wręcz wrobnie, to nie ulotne, tuż tu stało jak Nike Cortez. Wypatrz, jestem nie swój, to powieszenie twój, a jest wręcz to nieulotne, tuż tu stało jak Nike Cortez. I zgodnie z zapowiedzią Tomasz Kowalczyk zajmie się teraz tematem naszych najbliższych rywali w finale baraże o mundial, czyli szwedów.

Szwedzi 12 razy grali na Mistrzostwach Świata i 6 razy w finałach Mistrzostw Europy. W 1958 roku sięgnęli po drugie miejsce, przygrywając na własnych boiskach dopiero finał z Brazylią 2-5. do 5. Wtedy czarowali Agnes Simonson czy Nils Lindholm. W 1994 roku było trzecie miejsce na boiskach Stanów Zjednoczonych.

Fantastyczne akcje tworzyli Thomas Brolin, Martin Dalin czy Kenneth Anderson. Dostępu do bramki strzegł rewelacyjny Thomas Ravelli. Dwie ostatnie dekady to popisy z Latana Ibrahimowicza. Chyba najcudowniejszego z wielkich. Popularny Ibra medalu z zespołem trzech koron jednak nie zdobył. Teraz Szwedzi bazują na świetnym Wiktorze Jokereszu, który strzelił hat w półfinale z Ukrainą. Pod wrażeniem tego występu i zawodnika jest selekcjoner reprezentacji Polski.

Jan Urban. Szwedzi po słabych eliminacjach, po zmianie trenera, mieli tylko jedno okienko, gdzie zagrali dwa spotkania w różnych składach. Podajże jeden zawodnik tylko zagrał w tych dwóch spotkaniach. Można by powiedzieć, że trener yy, no zrobił sobie taki przegląd yy, zawodników, jakich ma do dyspozycji.

Naprawdę mocna w obronie, dobra w kontratakach, dobrze atakuje duże przestrzenie. Oczywiście Lewandowski mówi sam za siebie. To niesamowity profesjonalista, kapitalny strzelec. Gramy przed własną publicznością, będzie fantastyczna atmosfera i kibice.

Czeka nas jednak trudny mecz. Musimy spisać się dobrze jako drużyna, musimy dobrze bronić. Liczę, że piłkarze zrozumieją, jak trzeba zranić rywali i będą uważni na polskie kontrataki. Czeka nas wyrównany mecz

zwycięstwo z silną Szwecją wierzy kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski. Wygrać po prostu, więc jakby no to są play-offy, to się, play-offy się rządzą trochę własnymi prawami. Wiadomo, że teraz mamy parę dni, to jest duża przerwa między meczami, więc też mamy spokojnie czas, żeby się zregenerować, żeby też przeanalizować, poprawić aspekty. No Szwecja jakby widać, że się obudziła, ale wierzę w to, że my, może nam nawet czasami łatwiej grać.

Ale też Negrena i Elange. Ale w jakimkolwiek składzie Szwedzi by nie zagrali. Mimo, że grają u siebie, że są na fali wznoszącej, będą mieli za sobą kibiców, to i tak na mundial awansują Polacy. Potwierdzenie tego we wtorek wieczorem. Studio piłkarskie zaczynamy kilka minut po 20.00.

The flowers grow

Oczywiście, że to jest radio. To jest audycja przy Muzyce o Sporcie w Jedynce. No i patrzymy na to, co się działo na szermierczych planszach w ten weekend, bo działo się sporo. Nasi szabliści zajęli 16 miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. Białoczerwoni walczyli w składzie Szymon Chryciuk, Krzysztof Kaczkowski, Olaf Stasiak i Piotr Szczepanik. Nasze szablistki Julia Cieślar, Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor i Maria Więckiewicz zajęły czwarte miejsce w zawodach szermierczego Pucharu Świata w stolicy Uzbekistanu. W

w meczu o brąz przegrały z Japonkami 44 do 45, mówi wicemistrzyni świata sprzed roku Zezanna Cieślar. Szczerze uważamy, że powinniśmy wygrać i nie tylko my, ale no taki jest niestety nasz sport, że czasem sędziowie te trafienia zabierają przy takim wiadomo wyniku po 44, ten ostatnie trafienie no boli, ale no jesteśmy bardzo zadowolone z tego, jak walczyliśmy dzisiaj.

Bardzo dobrze walczyłyśmy, pełna koncentracja przez cały turniej i bardzo, no bardzo daje to dobre nadzieje na, na resztę sezonu. Tak, no Koreanki, wicemistrzynie olimpijskie, oczywiście no, zawsze medale trzepią na, na wszystkich zawodach, y, więc na pewno no, potrafimy, potrafimy wygrywać te mecze. Zresztą mecz y, o ósemkę z Ukrainkami też nie był łatwy i no, walczyłyśmy super, stanęłyśmy na bardzo wysokim poziomie

ja tak się troszkę śmiałam, bo nie byłam zadowolona z moich walk wirtualnych, ale powiedziałam, że musiałam wczoraj robić głupoty, żeby dzisiaj dobrze mi się walczyło, i faktycznie bardzo mocno się czułam też na tej ostatniej zmianie i we wszystkich tych meczach. No właśnie, czułam, że przyjeżdżam tu z bardzo dobrą formą, co dzisiaj sobie potwierdziłam. No czasem tak jest, że robi się po prostu głupoty na tych walkach, i gdzieś ta głowa ucieka. W

Zgada się ten stres i niestety pomimo dobrej dyspozycji fizycznej, no po prostu nie, nie robi się mądrych trafień i tak to wychodzi. Ale no, cieszę się, że, że był to tylko ten jeden dzień, a dzisiaj

już, już pokazałam, na co mnie stać. A na siódmej pozycji w stolicy Kazachstanu. A stanie oplasowały się w drużynie nasze szpadzistki Kinga Zgryźniak, Barbara Brych, Cecylia Cieślik i Magdalena Pawłowska. Brązowa medalistka olimpijska Aleksandra Kałucka została międzynarodową mistrzynią Polski we wspinaczce sportowej na czas w zawodach rozgrywanych w hali Akademii Tarnowskiej. W finałowym biegu pokonała 15-metrową ścianę w 6 sekund 18 setnych. To jej rekord życiowy. Finałową rywalką Kałuckiej była pochodząca z Ukrainy za

Podniczka Polina Hałkiewicz, Kałucka nie ukrywała radości

tam w tym nie odpuściłam trochę sezon i nie miałam formy. Postanowiłam odpuścić i to się właśnie opłaciło, bo jestem mega silna, mega dużej formy, więc mega się cieszę, że, że wróciła mi silniejsza. Tak jestem głodna, bo jeszcze wiem, że trochę nie dałam siebie wszystkiego tak na maksa, ale to jest super, bo ja się kocham ścigać i kocham robić progres i swoje życiówki, więc mega się cieszę. Gratulujemy. Oczywiście złoty medal w Mistrzostwach Polski we wspinaczce na czas wśród mężczyzn zdobył 20-letni Oskar Szalecki. W Mistrzostwach Polski nie wziął

Mieliła udziału mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. No przypomnijmy, że pani Aleksandra po tym sezonie zapowiedziała, że będzie kończyć sportową karierę, tak jak Kamil Stoch.

Halowy sezon lekkoatletyczny, jak Państwo słyszeli, również na antenie radiowej jedynki zakończył się tymi halowymi mistrzostwami świata, które odbywały się w Toruniu. Biało-Czerwoni tam cztery medale razem z tym złotym, fantastycznym płotkarza Jakuba.

Szymańskiego, ale w tej hali można było spotkać również gwiazdy lekkoatletyczne sprzed lat. Również takie, które startują obecnie, ale nie w hali. Między innymi Paweł Fajdek, właśnie jego tam spotkałem. Wiemy, że miał ostatnio problemy zdrowotne, ale wygląda na to, że Paweł jest już zdrowy i będzie mógł się przygotowywać do sezonu letniego. Posłuchajmy, co mi powiedział.

Cześć, witam. No tutaj troszeczkę w innej roli, akurat hmm, będę podkradał Ci trochę pracy, bo też będę rozmawiał z lekkoatletami i lekkoatletkami.

A, no i w takiej roli właśnie się tutaj znalazłem. No bo nieczęsto jednak w tej halicie można spotykać, prawda? Bo zazwyczaj w tym okresie to jesteś gdzieś na treningach albo przygotowujesz te formy pod sezon letni. No wiadomo, że teraz były problemy ze zdrowiem. Jak to wygląda u Ciebie? Tak, no zdarzył się wypadek, natomiast jesteśmy już 5,5 tygodnia po zabiegu. Bark ma się dobrze, kości się pozrastały, no mamy, mamy naprawdę bardzo optymistyczne rokowania. Dlatego udajemy się na zgrupowanie do RPA na miesiąc i tam

będziemy wracać do formy. Jak Ci się ogląda i w ogóle kibicuje reprezentacji w takich halowych imprezach? To jest więcej tutaj, bliżej kibice są chyba, prawda? Bieżni, też jest no jakby mniej ludzi, wiadomo. Jak się w ogóle czujesz w hali? Bo Ty za często, nie wiem, może kiedyś kulą pchałeś w hali, ale za ciężarkiem rzucałeś, ale za często nie startowałeś w hali. Tak, no miałem okazję bywać na mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy jako kibic

żeby sobie podopingować i pooglądać zawody. No dzisiaj akurat w pracy, natomiast klimat jest bardzo fajny. Na hali o wiele więcej widać niż na otwartym stadionie. No jest to zdecydowanie mniejsza powierzchnia i naprawdę można, można przygodę z lekko atletyką zaczynać od zawodów halowych, bo siedząc w każdym zakątku hali naprawdę możemy obserwować wszystkie konkurencje i to jest bardzo przyjemne dla kibiców. Paweł Fajdek wie o czym mówi. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Życzymy oczywiście udany

treningów i powrotu do zdrowia, już tak w stuprocentowej formie, bo przypomnijmy, że Paweł Fajtek to pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem w tym roku. Ta impreza docelowa, Mistrzostwa Europy latem w Birmingham. A imprezą docelową dla polskich pływaków to będą też Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Paryżu w sierpniu. Na razie rozpoczyna się sezon na tej dużej pływalni 50-metrowej, no i właśnie za nami Uniwersytet Warszawski zwyciężył w klasyfikacji generalnej kobiet Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach wygrała klasyfikację generalną mężczyzn podczas akademickich mistrzostw Polski w pływaniu w Poznaniu. Dziś na termach maltańskich swoje kolejne rekordy. Mistrzostw ustanowili Dominika Sztandera i Aleksander Styś, którzy zostali wybrani najlepszymi zawodnikami. Mistrzostw to posłuchajmy na razie wielokrotnej reprezentantki polu, Polski, medalistki dużych imprez Dominiki Sztandery. Fantastyczne zawody, bo tak naprawdę ten czas...

Wydaje mi się, że to był tak na była taka czołówka Mistrzostw Europy, więc to naprawdę bardzo szybkie pływanie, gdzie, no wiadomo, dzisiaj jest zmiana czasu, troszkę krótki czas po eliminacjach, także są troszeczkę inne warunki niż standardowo my mamy, ale to, jak widać, to można szybko pływać. No krótki basen zdecydowanie, ta ściana w połowie, <śmiech> powiedzmy, porównując do długiego basenu, ale też wiadomo, no, główne imprezy, Igrzyska Olimpijskie jednak odbywają się na długim basenie, więc też trzeba mimo wszystko celować na ten długi basen.

I jeszcze Aleksander Styś, czyli nadzieja polskiego pływania. To jest moja pierwsza edycja Lampów. Dobrze weszłem w te zawody. Właśnie pierwsze mój start na tej imprezie i już dwa złote medale. Ale tutaj głównie liczy się właśnie edycja drużynowa. Właśnie chcemy e, razem z moim uniwersytetem no, wygrać e, ogólną klasyfikację. I to jest nasz właśnie główny cel. Właśnie nie start indywidualny, a właśnie e, sukces drużyny. Wiem, że jestem w formie. Byłem już szybko, e, dwa tygodnie temu w Oświęcimiu

więc spodziewałem się takich czasów. Nadliczyłem na, że opłynę trochę szybciej, na życiówki, bo żadnej szybki nie zrobiłem niestety, ale czasy bardzo dobre, blisko życiówek, tam parę setnych mi zabrakło w każdej konkurencji na 100 i na 50, więc e, jestem bardzo dowolny jak na dobre starty, jak na tak e, wczesny okres. Styś, Sztandera, Masiuk, ale także na przykład Paulina Peda czy Laura Bernat. Obyśmy o tych nazwiskach jak najwięcej słyszeli w najbliższych e, no, sezonach powiedzmy, bo

Zbliżamy się już do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku. Jakże byśmy chcieli, żeby któryś z polskich pływaków stanął tam na podium? Przypomnijmy, ostatni medal polskiego pływania, jeśli chodzi o igrzyska Olimpijskie, to Otilia Jędrzejczak, 2004 rok. Nie pomaluję rzęs, bo nie, przeszpię cały dzień, bo chcę, nikt nie zabroni mi.

Nudną być, a jutro w drugą stronę zwrot i pstryk i taneczny krok, w ten wir na oślep rzucam się, bo tak też mam, mam, mam.

w sobie śmiech i łzy spokój wreszcie mam a czasem żal chcę porozmawiać o czymś, o tak

Gra śpiewała Ania Karwan. No oby w to, czyli w dobrą piłkę grali polscy piłkarze we wtorek. Wieczorem przypomnijmy finał baraży. Na wyjeździe gramy ze Szwedami, a ten finał odbędzie się, zostanie rozegrany w Sztokholmie przy otwartym dachu stadionu. Taką informację przekazała Federacja Szwedzka Piłkarska i takie jest życzenie piłkarzy.

Przekazała tamtejsza rzeczniczka Petra Toren. Szwedzi przeprowadzili trening w niedzielę na stadionie Strawberry Alena, w sztokholskiej dzielnicy Solna, przy zamkniętym dachu właśnie. No i to im się spodobało. Widocznie też uważają, że może to w jakikolwiek sposób wpłynąć na

Wynik A selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Szwecji Graham Potter przed torkowym finałem barażu, eliminacji do Mistrzostw Świata z Polską, powołał w trybie nagłym dodatkowego obrońcę Wiktora Eriksona ze sztokholmskiego Hamarby. Zastąpił on kontuzjowanego.

Isaka Hiena. Ten ostatni zawodnik doznał urazu w meczu właśnie z Ukraińcami w czwartek w Walencji. Po badaniach lekarskich w Sztokholmie wczoraj opuścił zgrupowanie. Życzymy oczywiście powrotu do zdrowia, ale mamy nadzieję, że jakiekolwiek ruszady w szwecim składzie i tak nie przesądzą o wyniku dobrym dla właśnie...

Szwedów. przypomnijmy 2045. We wtorek ten mecz się rozpocznie, a po 20.00 rozpoczynamy piłkarskie studio. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Wydawca Grzegorz Nowaczek, realizator Tomasz Cieślek i prowadzący Rafał Bała, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia! Jedynka polskie radio.

Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Po chwili kłopotliwego milczenia odezwała się znowu młoda pani Stawska. Bardzo jesteśmy wdzięczne panu Wokulskiemu za warunki, na jakich zostawia nam ten lokal. Jest to chyba jedyny wypadek, ażeby gospodarz sam zniżał komorne. Ale nie wiem, czy wypada nam korzystać z jego uprzejmości.

A to nie uprzejmość pani, to uczciwość szlachetnego człowieka, wtrącił rządca. Mnie pan Wokulski również zniżył komorne i przyjąłem. Ulica, proszę pani, trzeciorzędna, ruch mały, ale o lokatorów na niej łatwo wtrąciła pani Stawska. Wolimy dawnych, znanych nam już ze spokojności i porządku, odpowiedziałem.

Ma pan słuszność, pochwaliła mnie siwowłosa dama. Porządek w mieszkaniu to pierwsza zasada, której przestrzegamy. Nawet jeżeli Helunia potnie kiedy papierki i rzuci je na podłogę, zaraz zmiata je Franusia. Przecież ja, proszę babci, wycinam tylko koperty, bo piszę list do tatki, ażeby już wracał, odezwała się dziewczynka. W obliczu pani Stawskiej przeleciał cień jakby żalu i zmęczenia.

— I nic, żadnej wiadomości? — spytał rządca. Młoda pani zwolna potrząsnęła głową. Nie jestem pewny, czy nie westchnęła, ale tak cicho. — Oto los młodej, niebrzydkiej kobiety — zawołała starsza dama. — Nie panna, nie mężatka, mateczko. Nie wdowa, nie rozwódka, słowem nie wiadomo co i nie wiadomo za co.

Ty, Helenko, mów sobie, co chcesz, a ja ci powiem, że Ludwik już nie żyje. Mateczko, mateczko. Tak, ciągnęła matka z uniesieniem. My go tu wszyscy oczekujemy, każdego dnia, o każdej godzinie, ale to na nic. Albo umarł, albo zaparł się ciebie, więc nie masz obowiązku czekać. Obu paniom łzy nabiegły do oczu, matce z gniewu, a córce, czy ja wiem, może ze żalu, za złamanym życiem.

Nagle przyleciała mi przez głowę myśl, którą, gdyby nie o mnie chodziło, poczytałbym za genialną. Zresztą mniejsza o jej nazwę. Dość, że było w mojej twarzy i całej postaci coś takiego, że gdy poprawiłem się na krześle, założyłem nogę na nogę i odchrząknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenia. Nawet mała Helenka.

Znajomość nasza, rzekłem, jest zbyt krótką, ażebym śmiał. Wszystko jedno przerwał mi pan Wierski. Dobre usługi przyjmuje się nawet od nieznajomych. Znajomość nasza, mówiłem skarciwszy go wzrokiem, jest wprawdzie niedługa. Pozwolą panie jednak, ażebym nie tyle ja, ile pan Wokulski użył swoich wpływów do odszukania małżonka pani. A -a.

Jęknęła starsza dama w sposób, którego nie mogłem uważać za objaw radości. Mateczko, wtrąciła pani stawska. Heluniu, rzekła babcia stanowczo. Idź do swojej lalki i rupiej kaftanik. Oczko już znalazłam. Idź, idź. Dziewczynka była trochę zdziwiona, może nawet zaciekawiona, ale ucałowała ręce babci i matce i wyszła ze swymi drutami. Proszę pana, ciągnęła matka. Ach.

Jeżeli mamy mówić szczerze, to mnie nie tyle chodzi, to jest... No nie wierzę, żeby Ludwik żył. Kto przez dwa lata nie pisze? Mamo, dosyć. O nie, przerwała matka. Jeżeli ty jeszcze nie czujesz swego położenia, to już ja je rozumiem. Nie można żyć z taką wieczną nadzieją czy groźbą. Mamo, droga, o moim szczęściu i obowiązkach ja tylko mam prawo. Nie mów mi o szczęściu, wybuchnęła matka.

Ono skończyło się w dniu, kiedy twój mąż uciekł przed sądem, który dowiedział się o jakichś ciemnych jego stosunkach z lichwiarką. No, że był niewinny, wiem, na to gotowam przysiąc. Ale nie rozumiem ani ja ani ty, po co on u niej bywał. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro około 21.50. Autopromocja. Cztery pory roku.

Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.

Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin. Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. A, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin. Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

między Płońskiem a Czosnowem i to niewielkie spowolnienie jest przed światłami w Czosnowie. Podobna sytuacja na Krajowej Siódemce między Łomiankami a wjazdem do Warszawy. Nie ma już korka, wjeżdża się można powiedzieć bez jakichkolwiek problemów, tylko niewielkie spowolnienie.

Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 17 na odcinku Krasny Staw Zamość w pobliżu Izbicy na 154 km nie w kierunku Zamościa. Skończyły się także utrudnienia na autostradzie A18 na odcinku Węzeł Żary Zachód, Węzeł Żary Południe w pobliżu Grotowa na 17 km, gdzie w barierę uderzył bus i zablokowany był jeden pas ruchu.

Tu utrudnienie się zakończyło, ale jest nowe miejsce na autostradzie 18. Na odcinku węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Nowoszowa. Na jezdni w kierunku Olszyny na 45. km dachowało auto osobowe. W tym wypadku jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, ale wprowadzono objazd: węzeł Luboszów, żagań, węzeł Iłowa.